tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska. I Piotr Balasz. Rekordowe wybory na Węgrzech. Do urn poszło niemal 80% wyborców i zakończyli oni 16-letnie rządy Viktora Orbana. Amerykanie zaczną dziś blokować irańskie porty w cieśninie Ormus. To odpowiedź Waszyngtonu na fiasko rozmów pokojowych z Teheranem. Sygnały Dnia Radiowej Jedynki dziś na żywo z Dworca Centralnego. Tak zaczynamy Tydzień Świętowania 100 lat Polskiego Radia. Radia słucham za chem Na okrągło. Radio gra cały czas, jedynka. Miażdżące zwycięstwa opozycyjnej Tisy i spektakularna porażka Fidesu. Węgrzy przy urnach zdecydowali o zakończeniu 16-letniej epoki rządów Wiktora Orbana. Nową twarzą węgierskiej opozycji będzie 45-letni Peter Madziarm. Jego ugrupowanie po podliczeniu niemal 99% głosów może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie. To daje dotychczasowej opozycji większość potrzebną do zmiany konstytucji. Mamy potężny mandat do sprawowania władzy, tak mówi lider zwycięskiej partii. Najważniejsze jest to, że zdecydowana większość społeczeństwa poczuła, jak ważne są te wybory, jak bardzo są przełomowe dla losów kraju. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego, na kogo oddali głos. To było prawdziwe święto demokracji. Wiktor Orban pogratulował zwycięstwa swojemu rywalowi i zapowiedział, że jego partia będzie służyć narodowi z opozycji. Drodzy przyjaciele, co ten wynik wyborów oznacza dla losów naszego kraju i narodu i jaki jest jego głębszy lub wyższy sens? Teraz tego nie wiemy, to rozstrzygnie czas, ale niezależnie od tego, jak się to potoczyło, będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu. A węgierskie wybory były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn poszło niemal 80% uprawnionych. Wynik tis z entuzjazmem przyjęli zachodni przywódcy. Gratulacje Peterowi Madziarowi złożyli między innymi premierzy Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, także kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Z gratulacjami pospieszyła także Bruksela. Nie minęło 20 minut od momentu uznania przez Wiktora Orbana porażki, a szefowa komisji opublikowała pierwszy wpis na portalu X. Serce Europy bije mocniej na Węgrzech. Dość szybko pojawił się też drugi komentarz. Urzula von der Leyen napisała, że Węgry wybrały Europę, że kraj ten powraca na europejską drogę. Przewodnicząca komisji rozmawiała już telefonicznie z liderem zwycięskiej Tisy Peterem Piterem Modziarem. Padły deklaracje dotyczące ścisłej współpracy. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Na wyniki wyborów na Węgrzech z nadzieją przyjął też ukraiński prezydent Wołodymyr Załoński napisał, że liczy na konstruktywną współpracę z Budapesztem. Tragiczny wypadek w trakcie zawodów szybowcowych na Słowacji. W trakcie przelotu nad pasmem Wielkiej Fatry maszyna pilotowana przez Polaka zdarzyła się z innym szybowcem. Pilot zginął, a towarzyszący mu Czech trafił do szpitala. Austriak, który leciał drugim szybowcem, wyszedł z wypadku bez szwanku. Po tym zdarzeniu organizatorzy międzynarodowych zawodów odwołali pozostałe z zaplanowanych na wczoraj konkurencji. Okoliczności tragedii bada policja. Blokada morska w odpowiedzi na fiasko rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Po tym jak w Islamabadzie nie doszło do przełomu, Amerykanie zapowiadają od dziś blokadę irańskich portów w cieślinie Ormus. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA poinformowało, że blokada rozpocznie się o 9 rano czasu wschodniego, czyli o 15 czasu polskiego. Amerykańskie okręty mają blokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzące. Jednocześnie wojsko zastrzegło, że siły USA nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśniny Ormus do portów innych niż irańskie. To krok wstecz wobec wcześniejszych zapowiedzi Trumpa, który mówił o całkowitej blokadzie Ormus dla wszystkich statków bez wyjątku. Irańskie władze ostrzegły jednak, że dysponują dużymi, niewykorzystanymi jeszcze instrumentami nacisku, by odpowiedzieć na amerykańską blokadę morską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Nadajemy na żywo z Dworca Centralnego w Warszawie. To wyjątkowa odsłona sygnałów dnia w Radiowej Jedynce i to początek tygodnia obchodów setnych urodzin Polskiego Radia. Pierwsi nasi słuchacze pojawili się przy naszym dworcowym studio już o 5 rano. Radia słucham za partym chem. Są takie audycje właśnie jak dzisiaj. Na tą specjalnie ze Świętego Wszystkiego przyjechałem tutaj na dworzec. Słuchacze się jakoś integrują. Jest dużo takich słuchaczy, których się poznało dzięki radiu. Na okrągło. Radio gra cały czas, jedynka. Z przyjemnością słucham, a dzisiaj przyjechałem z Mińska specjalnie urodzinowo. A w tym tygodniu czeka nas więcej takich audycji z nietypowych miejsc. Jutro, cztery pory roku z Kasprowego Wierchu. W środę, magazyn w samopołudnie nadamy z krakowskiej Mangi, A w czwartek ekspres jedynki z Sopockiego Mąciaka. To były aktualności programu pierwszego polskiego radio. A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Aluron Warta Zawiercie pokonał w Sosnowcu Asekoresowie 3 do 0 w pierwszym spotkaniu półfinału plus Ligi Siatkarzy. W serii do dwóch zwycięstw objął prowadzenie 1 do 0. Drugie starcie w sobotę 18 kwietnia w Rzeszowie. Gra toczy się do dwóch wygranych spotkań. Michał Winiarski, trener drużyny Warty, podkreślał, że jego zawodnicy dobrze zagrali na zagrywce. Spotkały się dwie naprawdę bardzo mocne Ekipy tutaj dużo zależy od zagrywki, która ekipa trafi, no to potem dyktuje warunki. My przez dwa sety graliśmy dobrze w tym elemencie. W ogóle graliśmy dużo, dużo wyblokiem i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Liberoresowi Paweł Zatorski przyznał, że jego zespół nie wykorzystał szansy w trzeciej partii. Odniósł się też do informacji, którą ogłosił w mediach społecznościowych o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Wiedziałem, że ta chwila w końcu nadejdzie po wielu, wielu latach i tak naprawdę patrzę bardzo pozytywnie w przeszłość. Doceniam całą tę historię, która... Jest przepiękna, przyniosła mi wiele fantastycznych, przeróżnej maści wrażeń i tyle. Życie toczy się dalej, w tej chwili mamy play-offy i powspominać na pewno jeszcze będzie czas. A z reprezentacją Polski Paweł Zatorski wywalczył 18 medali wielkich imprez, w tym srebro na igrzyskach olimpijskich dwa razy złoto na Mistrzostwach świata, złoto mistrzostw Europy czy pierwsze miejsce w Lidze światowej. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali z gks em Katowice 3 do 3, a w innych wczorajszych spotkaniach drużyna Krakowi z Arką Gdynia 2 do 2, z kolei motor Lublin z Rakowem Częstochowa 1 do 1. Lech Poznań prowadzi w tabeli dwa punkty przed zagłębiem Lublin. Lublin pokonał KS Toruń 56-34 do 34 w meczu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. Po 12 punktów zdobyli Bartosz Marslik i Kacper Woryna dla zespołu z Lublina. A w drugim wczorajszym spotkaniu GKM Grudziądz zremisował ze Stalą Gorzów Wielkopolski 45-45. do 45. Z kolei Włoch Janik Sinner wygrał tenisowy turniej w Monte Carlo. W finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 7-6 i 6-3.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 Czeka nas przyjemny, bo słoneczny i na ogół wszędzie pogodny dzień. Jedynie zachodnia Polska z większą ilością chmur, a niewielki deszcz może spaść przelotnie na Pomorzu Zachodnim i Nizinie Szczecińskiej. Teraz lokalnie utrzymują się jeszcze niewielkie przymrozki na północnym wschodzie, a potem w najcieplejszym momencie dnia. 12 stopni na wschodzie, 14 w centrum i 18 na południowym zachodzie.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 Reklama Wiosenna wyprzedaż w Medie Ekspert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze ekspresy do kawy, pralki, suszarki lodówki i zmywarki w super niskich cenach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 Cześć, tu Michał Mitrud, komentator Kanal+. Plus. Już od jutra ćwilć finały UEFA Champions League. Atletico kontra Barcelona. A w środę Bayern kontra Real. Nie przegap kitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwań 4 dwójki i 5 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus.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 Reklama Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia I właśnie z tej okazji, szanowni Państwo, sygnały dnia Do specjalne wydanie naszej porannej audycji Prosto z Dworca Centralnego w Warszawie Jeśli u Państwa jest 12 minut po godzinie 7, to się wszystko zgadza Pociąg do Jedynki odjechał tuż po szóstej dear There's things in me I'm scared You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget? Radio Program Pierwszy i specjalne wydanie sygnałów dnia prosto z Dworca Centralnego w Warszawie. Szanowni Państwo, stoję przed tablicą odjazdów. Widzę, że o 7.17 odchodzi ten do Terespola, do Pragi 7.20, do Gliwic o 7.28, do Gdyni 7.29 i wreszcie Bielsko-Biała Główna 7.36. Tak jak mówiłem, pociąg do jedynki odjechał tuż po godzinie 6, bo Państwo pociąg do jedynki czują, nieprawdaż? Czy czuję pociąg do jedynki? Oczywiście, ja sobie nie wyobrażam życia bez jedynki. Odkąd żyję, to pamiętam jedynkę. Jak jeszcze mogliśmy w zakładzie pracy słuchać radia, ktokolwiek dzwonił do mnie i była dwunasta i hejnał, to się dziwił. Ty słuchasz jedynki? Tak, oczywiście. Nie, jakieś komercyjne radia. Jesteście oczywiście świetni i nie da się bez was żyć. I życzę tu kolejnych... Tak pięknych lat Pozdrawiam miłego dzionka Życzenia, niechże się Państwu darzy. 13 dzień kwietnia, poniedziałek to jest 103 dzień roku. Do końca roku 262 dni. Słońce wzeszło o 5.44, zajdzie o 19.30. Dzień potrwa 13 godzin i 47 minut. Będzie krótszy od najdłuższego w roku o 3 godziny, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 5. I to była nasza wizytówka. To jest tradycja sygnałów dnia. Tradycją jest także poranna rozmowa dnia. Ja już widzę, szanowni Państwo, gościa, z którym porozmawiają. Rady Ministrów. Mam nadzieję, że to się stanie bardzo, bardzo niedługo, no bo na szali 18 miliardów złotych, także bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli formalnie ogłosić, e, ogłosić ten sukces. To, co stoi e, na drodze do tego sukcesu, to tylko i wyłącznie zgoda Rady Ministrów. Tutaj na Dworcu Centralnym w Warszawie podczas specjalnego wydania sygnału dnia naszym gościem był e, Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. 25 minut po godzinie 7. Urodziny jedna. Podobają grafiki Andrzej rysuje? E, no jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że dostanie jedynka taki fajny prezent, ale bardzo się cieszę, że jakiś jest element y, taki jedynkowy, taki humorystyczny, taki bardziej komediowy, który do Pana świetnie pasuje, do tego jak Pan prowadzi audycję. Świetnie, zatem ta torba z gadżetami jest Pańska. Jeszcze wczoraj Polski Radio. Program pierwszy i specjalne wydanie sygnału dnia prosto z Dworca Centralnego w Warszawie równo 7.30. aktualności Piotr Balasz. Gratulacje spływają do Budapeszczu z całego świata. To po miażdżącym zwycięstwie Petera Maziara nad Wiktorem Orbanem. Gratuluje też polski premier. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy autorytarne. A gość radiowej jedynki Jan Szyszko z Polski 2050 wyciąga z węgierskich wyborów lekcje. Stworzy się wyraziste centrum, to y, zwycięstwo jest możliwe. Prezydent Trump rozważa wznowienie uderzeń w Iranie po fiasku rozmów pokojowych w Pakistanie, ujawnia Wall Street Journal. Opcja ta jest analizowana obok ogłoszonej już blokady irańskich portów w cieśninie Ormus. Prawie miliard złotych chce wydać do końca 2028 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na modernizację najważniejszych tras. Ta modernizacja obejmie prawie 120 odcinków, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Złoty Fryderyk dla Stanisława Sojki, zmarłego w ubiegłym roku artystę, uhonorowano za szczególne zasługi dla polskiej kultury. Nie tylko śpiewał on opowiadał nasze emocje. Gdyby Stanisław Sojka żył, ten Fryderek byłby jego piątym. Specjalne audycje w zaskakujących miejscach, koncerty i spotkania z wyjątkowymi artystami. Radiowa Jedynka rozpoczęła tydzień świętowania swoich setnych urodzin. 100 lat istnienia to jest rzecz rzadko spotykana, szczególnie 100 lat w dobrej formie. Dziś sygnały dnia z Dworca Centralnego w Warszawie. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.00. Dobrze, Patryku, pamiętam, to 13 lat już w Twoim przypadku? U, Czy krócej? U mnie szczęśliwa trzynastka w tym roku, tak. To w takim razie powiedz, kto będzie debiutował 13 kwietnia 2026 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. I dla kogo ten 13. w poniedziałek też będzie szczęśliwy? Kandydatów tutaj na naszych pogodników wiele, bo ruch na dworcu centralnym jak w Ulu, ale może do Pana podejdę. Cześć, jak można na imię? Cześć, Brunon. Brunon, dokąd się wybierasz? Do Krakowa. A chciałbyś się dowiedzieć, jaka pogoda będzie w Krakowie? Nie trzeba sprawdzać w telefonie, tylko zobacz. Ja tutaj mam taki krótki tekst, tylko musisz to przeczytać na głos, okay? Pewnie, bardzo chętnie. Słuchamy. Dziś zachmurzenie małe i markowane, na zachodzie okresami duże. Na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie oraz miejscami na północy i południu. Około 14 stopni Celsjusza w centrum do 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich Karpat około 11 stopni Celsjusza oraz w rejonie Półwyspu helskiego około 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami dość silny i porywisty w zachodniej połowie kraju w porywach do 60 km na godzinę, w Sudetach do 90. No to w Krakowie całkiem ładnie będzie. Będzie, będzie. To chyba dobry moment, żeby wrócić. I tak, Bruno, stałeś się pogodynkiem w programie Pierwszym Polskiego Radia w Sygnałach. Wielkie gratulacje. To jak wrócisz z Krakowa zapraszamy na przesłuchania do naszego studia. Super, bardzo chętnie żeby poranna kawa w pociągu dobrze smakowała, to dla Ciebie torba z upominkami i rysunkami Andrzeja rysuje. Wielkie dzięki i dobrej podróży. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Danielu? Dziękujemy, dziękujemy i pozdrawiamy. To, o czym wspomniał Pan Brunon, to jest dobry moment na powroty. W kontekście Budapesztu, wyjątkowo dwuznacznie 7.34. Autopromocja.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 I doskonała muzyka. Wiek Radia, czyli wyjątkowy koncert na stulecie programu pierwszego polskiego radia. Sobota 18 kwietnia po 17.00. Dokładnie wiek. Program Pierwszy był rzeczywiście pierwszy i on na zawsze zmienił oblicze polskiej radiofonii. W zasadzie ukształtował Polskie Radio Program Pierwszy. Świętuje w tym tygodniu swoje stulecie. Z tej okazji jesteśmy dziś na dworcu centralnym w Warszawie. Dworcu, z którego można dojechać na przykład pan gdzie najdalej był? W Wiedniu. Pan Błażej? Tak. Z, z Warszawy? Błażej. Z Warszawy z małą przesiadką w Krakowie, czy też przystanki. No świetnie. A my pytaliśmy, szanowni państwo, przygodnych, przygodnie spotkanych pasażerów o ich najdalsze podróże, ale koleją. W, w najdalej w Budapeszcie koleją. Z Polski, tak? Tak, z Polski, z Warszawy. I jak panu się podobała ta podróż? No fajnie, uważam, że można coś zobaczyć, jak człowiek nie jedzie samochodem, ma wolne ręce, może się rozglądać. Przede wszystkim uważam, że można wtedy zobaczyć ciekawe krajobrazy, to, to jest najciekawsze. No i poznać ludzi, można rozmawiać w ich przedziałach, no zależy, jak się jedzie w sypialnym, to jest ograniczona, że tak powiem, możliwość. Relacje. Ale jeżeli to jest na przykład taki ogólny przedział, to można z tymi ludźmi pogadać, porozmawiać, zobaczyć jak oni żyją. W jakim najdalszym zakątku świata zdarzyło Ci się podróżować koleją? We Włoszech. To była taka podróż po całych Włoszech, czy pomiędzy jakimiś miastami konkretnymi? E, to była podróż e, między dwoma regionami i między miastami Ankona i Bolonia. Dlaczego akurat pociąg, a nie samochód? W sumie podróż pociągiem i samochodem wyszłaby bardzo podobnie, ale uznaliśmy, że pociągiem... Czasowo. E, tak, czasowo i uznaliśmy właśnie, że pociągiem będzie i łatwiej i szybciej i nikt się nie zmęczy prowadzeniem. Będzie tak wygodniej. Poza tym można też zwiedzać w ten tak, sposób. dokładnie, bo są e, właśnie na tej trasie Ancona-Bolonia są przystanki takie jak na przykład Imola. Różne miasta też takie ciekawe właśnie w, w okolicach Bolonii. No i przepiękne widoki. To prawda, bardzo ładne widoki. A może czegoś Cię nauczyła ta podróż? Wydaje mi się, że i cierpliwości i też docenienia momentu, w którym się znajdowałam. Że nie liczył się nawet sam cel tej podróży, ale też właśnie to, co było Kiej właśnie będzie jeździł szybciej i częściej. Zamiast ponad 19 godzin podróż potrwa w tym roku około 18, a pasażerowie będą mogli skorzystać z połączenia aż 6 razy w tygodniu. Pierwszy skład do Chorwacji, jak zapowiada na Zakrzewska z PKP Intercity, ruszy w pierwszy dzień wakacji. PKP Intercity jest w trakcie opracowywania docelowej oferty w tym m.in. rozkładu i cen biletów do Chorwacji na sezon wakacyjny 2026. Planujemy, że pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu, a pierwszy kurs z Warszawy ruszy w piątek 26 czerwca. Nowością będą wagony do Kopru w Słowenii, zaczynał się od około 200 zł za osobę. Tu pewnie też jeszcze warto dodać, że częstsze kursowanie pociągu do Chorwacji, o czym wspomnieliśmy, to odpowiedź na oczekiwania samych podróżnych. W ubiegłym sezonie z połączenia do Rijeki skorzystało 9 tysięcy pasażerów, a przewoźnik liczy, że w tym sezonie będzie ich jeszcze więcej. Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, uważa, że PKP Intercity powinno pójść za ciosem i rozwijać kolejne połączenia zagraniczne, bo to jest dobry moment na ekspansję międzynarodową. Rynek przewozów pasażerskich w Polsce rozwija się bardzo ładnie, natomiast rynek przewozów dalekobieżnych, gdzieś zagranicznych zdominowany jest przez lotnictwo. Wysokie ceny paliwa, z drugiej strony względy ekologiczne pokazują, że tutaj kolej też ma szansę powalczyć i poza Chorwacją pewnie można by było wymyślić kilka atrakcyjnych kierunków wakacyjnych. Warto się Poślubnym. No tak, no tak, to może Chyba być rzeczywiście we prośby. We czworo? Pojedziemy? To nie jest dobra koncepcja. Tak czy inaczej musimy się uśmiechnąć do dyrekcji. W tym roku koniecznie musimy się wybrać do Chorwacji. Natomiast w Budapeszcie już jest od dłuższego czasu Piotr Piętka i za chwilę z nim porozmawiamy, no bo to jest temat polityczny. Numer jeden, wybory na Węgrzech. Już za chwilę. Zapraszamy na premierę szkanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem Arterek zero z dniem. Ja dla mnie... Dokąd to pociągi odjeżdżają dziś z dworca o poranku? Tak sobie patrzę, chętnie pojechałbym o 8.57 do Mockawy na przykład, żeby tam dalej przesiąść się na pociąg kolei litewskich i dojechać do Wilna. Piękny kierunek. A na tablicy pojawił się również pociąg Intercity Batory. O 8.28 pociąg odjeżdża do stacji Budapest New Ciekawe, kto tym pociągiem może dzisiaj tam się wybierze. No Swego czasu wybrał się pewien dyrektor, który próbował dodzwonić do Warszawy i nic kompletnie z tego nie wychodziło. Ja chciałem e, telefon do Warszawy. Nincsen telefon összekapcsolásunk. Ez a telefon nem jó, meg az se jó, tudja? Vihar volt és ledölte az oszlapokat, hogy nincsen semmi telefon kapcsolásunk. Wydają się wyniki wczorajszych wyborów. Posłuchaj, po pierwsze wszystkiego najlepszego dla jedynki, po drugie mam nadzieję, że, bo znamy się z Michałem, Michał mi wybaczy, bo ta historia z tą sceną jest jeszcze ciekawsza. To nie jest Węgierka, to jest studentka hungarystyki wtedy w Warszawie, a dzisiaj jedna z najbardziej znanych tłumaczek literatury węgierskiej, która mieszka na Węgrzech nad Balatonem, to jest Teresa Worowska. Ja znam osobiście panią Teresę, serdecznie ją pozdrawiam. To, to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Wracając do wyników, mhm. mamy mniej więcej 99% przeliczone z powodu bardzo skomplikowanej Węgierskiej angielskiej procedury wyborczej, która na początku wydaje się bardzo szybka, ale ostatecznie jest no, długo trwa. To Maja, bo wtedy zbierze się po raz pierwszy węgierski parlament. A ten nowy premier to Piotr Węgier, tłumacząc na tak polski. Jest. Tak jest. Peter Modzior, co powiedział? Bo przecież byłeś wczoraj na pozoborczym wystąpieniu to, to, to było bardzo długie i emocjonalne wystąpienie y, mówiąc Z jednej strony m, Peter Modior bardzo chciał pojednać wszystkich, y, wszystkich Węgrów, chciałem powiedzieć wszystkich Polaków, ale o Polakach też była mowa później. Y, później o tym, mam nadzieję, jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast Peter Modior powiedział, y, że y, kraj ma świadomość tych wszystkich problemów, jakie y, y, kraj w tej chwili ma, ale chciałby ich wszystkich y, zjednoczyć, y, ale też wyraźnie pokazuje, że kończy się pewien okres w historii tego kraju. Niech to będzie zwycięstwo wszystkich Węgrów, zarówno tych, którzy głosowali na tis jak i tych, którzy na tis nie głosowali. Nie zwycięstwem jednej partii nad drugą, ale zwycięstwem Węgrów nad tymi, którzy ich zdradzili. Zwycięstwem wolności nad uciskiem. Jaki był, jest stosunek Wiktora Orbana do Unii Europejskiej, co z kolei nowy, przyszły premier Madziar mówił o miejscu Węgier w Europie. Pozwól, że w tym miejscu na lekką prywatę bardzo miło mi było, kiedy m.in. o Polsce Peter Modior mówił, ale także mówił właśnie o Europie, kiedy tłum krzyczał najpierw w ruski khoza, kiedy Peter Modior mówił o tym, że te rosyjskie wpływy, że Węgry wracają do Europy, a te rosyjskie wpływy zostaną wyrzucone. A potem krzyczał ten tłum wielu tysięcy Węgrów zebranych na nadbrzeżu Bema wczoraj w nocy, krzyczał Europa, Europa. Rzeczywiście Peter Modior mówił przede wszystkim o tym, że Węgry Wracają do Europy. Także mówił o tym, że ważne są jego stosunki, jego Węgier stosunki z najbliższymi sąsiadami. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział Peter Mojder. Odbudujemy i postawimy na solidnym fundamencie i możliwościach, a także będziemy rozszerzać współpracę Grupy Wyszehradzkiej. To niezwykle ciepłe... Niezwykle ciepłe słowa dla Polaków i mam nadzieję, że wkrótce rzeczywiście... ...pisać sto razy, czy to wystarczy powiedzieć 100 razy? Wystarczy. Będziemy wystarczy. mieli okazję, myślę, wiele razy na antenie to mówić. Wystarczy i myślę, że nasz gość także skomentuje wynik węgierskich wyborów tuż po 8.15. Zdecydowanie dlatego, że przecież premier Donald Tusk przekonywał, że w Polsce rozegra się taka sama bitwa jak w Budapeszcie. Więc zapytamy naszego gościa Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, co dokładnie miał na myśli. O 8.15 zapytają Karol Surówka i Agata Kącińska. Już ile? 8 minut zostało, a w zasadzie 7 minut zostało do godziny Maj. Jedynka. Polskie radio. Czasem jedna mała rzecz przytłacza mnie. Niewyspany chodzę cały dzień. Nikt mnie nawet nie zapyta, czy coś chce. Ciągle słyszę wejść, ogarni się A może wolniej można przeżyć ten dzień I choć na chwilę z tobą zatrzymać się najlepiej Już, przecież jutro też mamy dzień Kręci mi się w głowie chyba to ten stres Szósty budzi, też nie budzi mnie Sam sobie wmówić, że to źle. A może wolnie można przeżyć ten dzień i choć na chwilę. Polskie Radio Jedynka Reklama tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś ogórki zielone polskie, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Widzę, że u Pani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 Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się A1 w okolicach bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. Tłoczno w kierunku północnym, a za to zaczyna się w okolicach Mostu na Wiśle. Korek w tych okolicach mamy też w Lubiczu na dziesiątce, na pasie od Lipna w kierunku Torunia. Na drodze, na drodze 25 spory ruch pojazdów przed Bydgoszczą o tej Noworocławia, i na 80 osiemdziesiątce zwalniamy między Bydgoszczą a Toruniem, w Rozgartach i w Przysieku. Korki na A4 między Targowiskiem a Podłężem w Małopolsce, na jezdni w kierunku Krakowa pod samym Krakowem też niełatwo. Zatory w kierunku Katowic cały czas przeszkadzają z motoryzowanym. Początek korków między węzłem Wielicka a Łagiewnikami, a płynniej jedzie się od okolic zjazdu na Tyniec. Korek również na trasie 44 przez Skawinę do Krakowa. Na S8 spory ruch między Jankami a Raszynem. Korek tworzy się w kierunku Warszawy. W warszawsk na warszawskim odcinku S8 również powoli się poruszamy. Tutaj zator w kierunku zachodnim zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończy się za Wisłostradą. No i tradycyjnie niestety korkuje się wjazd przez Łomianki do stolicy. Spory ruch również przed Błoniem na trasie 92 Sochaczew-Warszawa. W Lublinie utrudniony jest przejazd aleją Solidarności z zachodu w kierunku Starego Miasta.